Jesteśmy dzisiaj nie w klimacie, nie w humorze, ale postanowiliśmy, że jednak to zrobimy dla Was, bo Was kochamy. Jest 19 stycznia, witam Was, Cortes. I okrsza z Celluloid Studio, jesteśmy zakatarzeni. Jest minus 20, jest bardzo późno. E, jesteśmy strasznie zmęczeni, ale specjalnie dla Was nagrywamy audycję. Mam nadzieję, że będzie się wam podobało jak zwykle. I zapraszamy na niós. Zapraszamy na news. Dzisiaj jestem zakatarzony i, i pewnie to słyszycie jestem zagrypiony, więc Piotrek zacznie. Ja zacznę może od informacji, że Quentin Tarantino będzie już przynajmniej będzie reżyserował Ingloriusz Bastards. Film, bardzo się cieszę, że w końcu się za to zabrał. Film wojenny. O, to może być dobre. To może być dobre. Tak, ja zauważyłem, że wszyscy reżyserzy, którzy byli wcześniej taki ascetyczni, robili własne kino autorskie właśnie e, Brian De Palma i jeszcze parę innych aktorów, Oliver Stone, to wszystko było takie ascetyczne, a później w ich życiu pojawił się film wojenny i nagle pałeczka się, no to ta strona się odwróciła i zaczęli robić takie um, mniej wybuchowe kino. Okej. Okay. No w każdym razie, Akcja 12, 12, nie, 12 gniównych ludzi chciałem powiedzieć. Parszywa dwunastka. No, Parszywa dwunastka. <laughs> Parszywa dwunastka, tak, tak. Biorą e, okrytych sławą, żołnierzy Armii Stanów Zjednoczonych i oni jadą na misję, która może zaważyć na losach wojny z hitlerowcami. Okay. ale nie, nie jakby nie, nie, oceniaj, nie tego na razie w takich katolików. Nie, na pewno Bo to o wojenne trentii, to jest specyficzny, no... specyficzny, specyficzny gatunek, którego nie wolno oceniać jakby po, po takim planiu. Po, po okładce, tak. E, fajnie, fajnie e, zostały rozdane złote globy, nie będziemy przechodzić po, po nominacjach. wszystkich nominacjach ponieważ jest tego masa, jest tam masa świetnych pozycji, które na pewno będziemy Wam polecać i których, o których już częściowo mówiliśmy e, wraca Browback Mountain który będzie niedługo wyświetlany, albo już jest, nie jeszcze nie jest chyba wyświetlany u nas, wraca Good Night and Good Luck, o którym mówiliśmy już przy okazji Wenecji e, wrócił w, jedno, w jedno ogrodnik w paru nominacjach między innymi w, w kategorii Najlepszy Reżyser e, wygrała Rachel Weisz w kategorii drugoplanowej aktorki. No i wraca już Miasto Gniewu. I wraca Miasto Gniewu, które recenzowaliśmy. Tak. tak jest. Miasto Gniewu zostało nominowane w, w, w kategoriach scenariusz, scenariusz i, i drugoplanowy aktor Dylan dostał nagrodę. Na... Zresztą mówiłem, że Dylan jest świetnym aktorem. Przy okazji tego filmu, nie wiem czy pamiętacie, więc od razu się reklamujemy. Jest tam kilka ciekawych pozycji. Oczywiście nie będę mówił o wszystkich o, o paru już wspomniałem, przywija się Monachium, nie wiem dlaczego Jackson dostał za King Konga, znaczy nie wiem dlaczego, no wiemy niby dlaczego, ale mamy tam no, no masę, masę, masę, masę fajnych nazwisk. Jedna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę to jest nominacja dla Siliana Murphy, który dostał nominację tą, że za film Breakfast on Pluto, w którym gra transvesty, te pamiętacie Siliana Murphy, A przy okazji mówiliśmy o nim krótko, a propos jego roli głównej w Red Eye, czyli tak, w, tak, w Nowym, nowym Krawonu. Ale to jest, ma na tyle interesującą twarz, że on się nadaje na tego transwestytę. Tak, tak, to jest podobno niezły film. Jeszcze jedną rzecz, którą zwrócić uwagę, to jest i to jest ciekawe, to jest jedna aktorka, która wybiła się z obsady um, Gotowych na Wszystko, czyli Desperate Housewives i to jest Felicity Huffman, która gra um, transwestytę. Znowu powtórka, która zdobyła nagrodę za najlepszą aktorkę w dramacie Złotego Globa za Transamerykę. Jeżeli uda mi się to wrzucę gdzieś tam link do zwiastuna, no albo możecie sobie sami znaleźć. Transameryka, kobieta, która gra w to, to jest naprawdę fajny, znaczy bardzo, bardzo oryginalny pomysł. I rzeczywiście jest to na tyle, ile widziałem te kawałki zwiastuna, jest to ciekawie, fajnie wymyślony film. Cortez? Dzienna na straż kontynuacja Nocnej Straży. No czekaliśmy na to, wiedzieliśmy, Gości, że to nastąpi no... Tak, tak, tak. Gości już na ekranach rosyjskich. A bije rekordy popularności. Już na stan 16 stycznia zarobiło 25 milionów dolarów w samych byłych związkach radzieckich. No bardzo przyjemnie. E... Będzie jeszcze oprócz tego wietorna straż w 2007 roku. A ja bardzo jestem zainteresowany tą dzienną strażą, dlatego, że nocną, nocną widziałeś? Nocną widziałem. No jak? Nie. No, nie, nie powalił mnie to niczym. To no, znaczy, bo masa bardzo no, fajnych efektów specjalnych, specjalnych i to tak naprawdę tyle. No. Nic, czego, nic czego bym wcześniej nie widział. Nie, oczywiście znaczy warto zobaczyć, ale to nie jest jakiś film, który bym specjalnie jakoś cenił artystycznie albo albo rzucał się mu, że tak powiem, przed ekranem na, na kolana. Ja trochę o staczaniu się, krótko. Po pierwsze, jedna osoba, która się stoczyła moim zdaniem, to jest Kevin Williamson, twórca, scenarzysta krzyku, właściwie twórca krzyku, um, który zaczyna robić teraz so operę dla nastolatków, a ostatnio podpadł mi Przeklętą z Christine Rishi tak naprawdę psując całe dobre wrażenie, jakie robił na mnie krzyki mi i innymi to nie to nie tylko on. No tak, no Kravena już, już, już pojechaliśmy ostatnio. Natomiast chcę jeszcze powiedzieć, że przy okazji zupełnie jakby osobny temat, osobny. ostatnio mówiłem o tym, że, że zaczyna się nowy sezon 24, to oczywiście muszę o tym powiedzieć. I mówiłem o tym, że będziemy oglądali w nim Och, jaka jest to za fantastyczną moja aktorkę. aktorka. Równe? Małe Równe. Nieważne. W każdym razie e, miałem przyjemność oglądać premierę nowego sezonu 24 i nie polecam nikomu oglądania tego serialu w takiej formie, w jakiej zaprezentowano nam ten piąty sezon, ponieważ serial konsekwentnie z każdym sezonem był się coraz gorszy i to widać po piątym sezonie. Koniec mojej opinii na ten temat. Koty, masz coś jeszcze? Nie, już nie zaczynamy. to znaczy, mamy jeszcze coś innego, ale to powiem jeszcze w trakcie... Szybciutko a propos. Dobra, e, dzisiaj e, będziemy, jak, jak powiedziałem, jest, mamy minus 15, minus 20 w porywach w Warszawie. E, na razie grzejemy się, tutaj jest cieplutko, jest przyjemnie i Piotr się do mnie przytula. I, i właściwie trochę mnie to dziwi. E, ale chcieliśmy dzisiaj wejść w taki spokojniejszy klimacik. E, i... I postanowiliśmy zrobić opisacz film, który napisali scenarzyści opowieści z Narny, czyli coś co robiliśmy wcześniej mm -hmm. i ci sami scenarzyści zrobili film, który dzisiaj będziemy opisywać. Ale to jest niespodzianka. Dowiecie się o tym, co będziemy opisywać. Znaczy, tak naprawdę możecie się dowiedzieć spokojnie, bo już czy czytacie na stronie internetowej, co będziemy opisywać. No, w każdym razie dla tych z Was, którzy nie przeczytali. Um, Chwila muzyki Hungry Lucy, którą puszczaliśmy już wcześniej. To jest utworek To jest utworek Into Pieces. Bardzo ładny, spokojny, celu dojdzie. I no. no. w utworze to Pieces, a dzisiaj Cortez nam powie, o czym będziemy rozmawiać. Już zaczął chyba właściwie przed piosenką. Tak, przed piosenką mówiłem, że scenarzyści opowieści z Narni napisali scenariusz do filmu, który dzisiaj będziemy omawiać. Jest to film Peter Sellers, Życie i Śmierć. Peter Sellers to jest legenda, z którą musiał się zmierzyć wielu aktorów w tym filmie i reżyser tak samo. Ja myślałem, że im się udało. Jeżeli nie wiecie, kto to jest Peter Sellers, to na pewno przypomnicie sobie przy okazji serii Różowej, serii Różowej Pantery, która tak naprawdę była troszeczkę jego przekleństwem, i, i co jest świetnie pokazane w tym filmie. Peter Sellers to jest tak naprawdę nie, nie tylko świetny aktor komediowy, ale też. No, dobra, naj, najbardziej sprawdził się w rolach komediowych. No, to, to, to jest pewne. Natomiast samo jakby filmy o aktorach. No to właśnie, właśnie, moglibyście oczywiście czuć się zaskoczeni. Co takiego jest interesującego w filmie biograficznym o jakimś aktora? Właśnie. Tak? Mhm. A dobrym plusem, chyba jedyne, jednym z największych plusów tego filmu jest aktorstwo. Przede wszystkim. Nominacje, tak, nominacje do, do telewizyjnych nagród Emmy, mhm. nominacje do Złotych Globów i nominacje do Nagrody w Cannes. I powiedzmy, tak, I powiedzmy od razu, że wszystkie zasłużone. Przede wszystkim. Tak fantastyczna, e, f, naprawdę, jak dla mnie, absolutnie fenomenalna i powalająca z, na kolana e, rola Jeffrey'a Rasha, jako, jako, um, chciałem powiedzieć, inspektora kluzo no, między innymi. <laughs> między innymi. Świetnie sportretowane wszystkie postacie, które grał Sellers, który tak naprawdę, f, film opowiada o tym, jak aktor potrafi założyć maskę i, i, i nie umie jej zdjąć. Za troja od czyli odtwórca głównej roli powinniście kojarzyć nie tylko z otwór tego pióra, e, gdy zagrał tego The ale przede wszystkim e, z, e, z Oscarowego filmu Blast, tak, Oscar o, o tym australijskim bodajże pianieście, tak, tak, tak. który dostał, dostał e, Oscara, a teraz dostał Złotego Globa za rolę właśnie w, w, w tym filmie, w, w odtwórce roli Petera Sellersa. To była dość dziwna, dziwna rola, dziwny film. To jest przede wszystkim bardzo dziwny film. Na pewno jest nietypowy, jeżeli chodzi o, o technikę zrobienia go. To nie jest taka klasyczna biografia od początku do końca. Cały, cały motyw, cały wątek tych zakładanych przez Sellersa masek, które zakładał do kolejnych ról i nie potrafił potem ich zdjąć w domu. E, przy, przy znajomych, przy rodzinie e, jest na tyle subtelnie pokazane, że czasami nie wiemy, co jest prawdą, a co jest fałszem. Nie wiemy, kiedy seller zgra. W on schodzi z planu. E, zaczynają się takie abstrakcyjne sceny, w których on mówi do widza. Właśnie, to, to, jeden, to jeden z tych filmów, gdzie przez cały czas Masz się świadomość, że ogląda się film. Tak. I twórcy nie uciekają od tego. Nie uciekają od tego i to jest fantastyczny efekt. Co więcej, nigdy, te, ja, ja chciałbym jeszcze raz podkreślić, że nigdy tego efektu by nie osiągnięto, gdyby nie fantastyczna obsada aktorska. Już mówiliśmy o Jeffrey'u Rush'u, może powiemy co się reszcie. Świetna obsada, naprawdę bardzo fajna i nie tylko jeżeli chodzi o technikę znaczy samych aktorów, którzy świetnie grają, ale też o, o, o, o, sa, sam, o obsadzeniu. Ja, pra... ja się bardzo ucieszyłem, że, że się pojawił John Lidgow. Tak. Dość niedoceniony. Ehm, teraz w tej chwili go kojarzę tylko z roli Don Quixota, gdy zagrał z Bobem Hoskinsem, ale oprócz tego jeszcze był w 2010, jeszcze w, mnóstwo no, w mnóstwie fajnych, w fajnych filmów. Tak, e, oczywiście, na krawędzi. E, tak. Jest, jest tutaj parę, e, znaczy to, to znowu mi się przypomniało, no bo, no bo Lidgo jest e, obciążony piętnem, który sam sobie założył, to znaczy roli w e, w trzeciej planecie od słońca, z jest zawsze pamiętany gra z szalonego tak, kosmice i tak dalej. Jeżeli nie znacie, to to rzeczywiście fajny serial komediowy. Bardzo dobra rola Emily Watson, którą powinniście kojarzyć z filmu Larsa Fontiera przełamując fale". Jasne. Ja tylko jeszcze dodam dla, dla, dla jasności, gdybyście nie wiedzieli, kogo gra Lidgo, to gra Blake Edwardsa, który jest Reżyserą, mózgiem, tak. najbardziej związanym reżyserem z, z Peterem Sellersem. Warto wspomnieć przy okazji, że legendarna seria e, Różowej Pantery jest teraz odkurzana e, i... Tą rolę zagra Steve Martin. E, tą rolę zagra Steve Martin i będzie mu towarzyszył Kevin Klein. I, boję, się, i będzie, no. boję się, że to będzie dość nieudolne. I to będzie kompletna klapa, zacznijmy od tak, tego. Tak, widzieliśmy zwiastunę. To nawet nie chodzi o zwiastuny, to chodzi po prostu o ciężar gatunkowy, który musi podnieść. Jakby polecamy Wam zobaczenie tego filmu, żeby, żeby dostrzec chociażby, jakby okruch tego, jeżeli oczywiście nie oglądaliście Różowej Pantery, która jest fantastyczną serią, przecież nie trzeba koniecznie jej lubić. Ja znam ludzi, których nie, jakby nie, nie ciągnie Różowa Pantera i ten humor, który, który Sellers który tam się wyciąga. Natomiast... Ee, może krótko, bo, bo film jest, już powiedzieliśmy mniej więcej o czym jest film, natomiast powiedzmy coś więcej o Stalersie, jakieś fajne role, które zapamiętałeś? <śmiech> Przyjęcie. Pani, Przyjęcie. Pamiętam okay. jak, jak do ciebie zadzwoniłem i ci powiedziałem oglądaj na dwójce przyjęcia. Tak. I to no jest... Dobra, obejrzał. Później obejrzał i wow. Tak. No. To jest film, który jest kompletnie nieznany. Film z 77 roku. Edwards e, z Sellersem. To jest film tak naprawdę jednej osoby. To jest film Sellersa. Jeżeli chcecie zobaczyć, no, oczywiście Różowa Pantera to jest standard, to wszyscy poglądali. Natomiast Przyjęcie to jest popis jednego aktora. E, film opowiadający o tym, jak e, e, jakby nieudolny statysta bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, chyba statysta na planie filmowym, który niszczy kompletnie tak, całą pełni, produkcję, gdzie filmu przypadkowo trafia na jakieś przyjęcie, które jest taki, dla, grubych ryb. dla grubych ryb hollywoodzkich. I oczywiście kompletnie niszcząc, już nie będziemy opowiadać wchodzić z czego, kompletnie niszcząc e, to przyjęcie i to jest tak naprawdę popis jednego aktora, który gra tak, po prostu non-stop tak. cały czas z całym sobą. E, e, to jest e, to e, ja miał, ja miał, oglądałem ten film, ja miałem skojarzenia z człowiekiem z Księżyca. Mhm. Ale e, mówisz teraz o, o życiu i śmierci. Tak. O życiu mm -hmm. Tak, tak, tak, tak, tak. O życiu śmierci o filmu, który teraz opowiadamy. To jest ten właśnie ten meta język. No my mówimy o em, em, Rush Selersa, my mówimy film o filmie, film w filmie i tak dalej. Także to jest jakby... Jeżeli jest... pogubiliście tak. się w tym wszystkim, to nie przejmujcie się, my się też gubimy w tym momencie oglądając, oglądając no tak, bo to jest opowiadanie, opowiadanie o filmie, później o tym, jak ten film był robiony, tak a jest. później o filmach, które zostały opowiedziane w tym filmie. Tak jest, dokładnie tak. I, i macie jakby kilka warstw, więc łatwo się pogubić, natomiast jest to na pewno e, no, ciekawy eksperyment. No, bardzo ciekawy Spobro, eksperyment. Mówię krótko, trzeba zobaczyć film o Sellersie i trzeba zobaczyć film o Sellersa. Tak, na pewno będzie Wam się dużo lepiej oglądało ten film, jeżeli zobaczycie chociażby właśnie Różową Panterę, chociażby Dr. E, Strange Love. Love, tak, tutaj w, w, powiedz krótko, kto gra, w, w, kto zagrał rolę Staneja Kubricka. A, Stanej Tucci. Stanley Tucci, bardzo fajnej roli. E, w no terminalu, się go widzieliśmy ostatnio? O, oczywiście, go widzieliśmy ostatnio w terminalu. No, gdy, jeżeli nie widzieliście go w terminalu, to, to, to, to, to zapraszam. E, e, mówiłem o tym, że e, ten film się bardzo kojarzył z człowiekiem z Księżyca. Mm -hmm. e, z Jimem Carey'em. Powiązanie jest tego typu, że w obu przypadkach komik, e, w tym przypadku i, mówię o porównaniach Petera Sellersa do e, Andy'ego Kaufmana. Mm -hmm. To jest bardzo dobre porównanie. To porównanie. jest bardzo, bardzo dobre. Jeżeli podobał Wam się e, Men on the Moon, to na pewno złapie Was coś w, w życiu śmierci Petera Sellersa. Tak. Chodzi generalnie o to, że jest człowiek, który próbuje się wyzwolić od e, swojej roli. Od swojej roli. W tak, Men mhm. tak. on the Moon chodziło o rolę w serialu Taxi. Andy Kaufman zagrał tam e, jednego z taksówkarzy i był na tyle świetny, że wszyscy go kojarzyli właśnie z tego. Mhm. I tak samo z Tellersen. to całe życie próbował się wyzwolić od roli inspektora Clouseau. Ale ja myślę, że, że... Ja oczywiście bardzo lubię Menon on the Moon i uważam, że to jest też fantastyczny film i bardzo dobrze podniesiony pomysł. Natomiast w Życie Śmierci podobało mi się co innego. Podobało mi się to, jak oni pokazali... Nie, nawet nie ten, ten, ten, to uwolnienie się od roli, bo to był krótki wątek, tylko to, że on rzeczywiście nie potrafił... Poradzi sobie jest taka piękna scena w tym filmie, jak on próbuje rozmawiać ze własną matką na planie doktora Strange I ona, ponieważ nie chce z nią rozmawiać, i nie chce tak naprawdę uczestniczyć w tej rozmowie, wyjeżdża do niej w kostiumie i tak naprawdę gra rolę. Gra cały czas swoją rolę i ona wsiada do, do taksówki, i taksówka się pyta, czy pani Sele, czy widziała się pani syna? Ona mówi nie. Ta. I to jest ten, jakby, jakby kwintesencja tego, co, co spotkacie w tym filmie. Zobaczycie człowieka, który potrafi, nie, nie potrafi po prostu przestać być, być aktorem. To jest tak fascynujący wątek e, i naprawdę oryginalny i na, naprawdę podobno bardzo dobrze oddający życie Sellersa. Więc nawet jeżeli nie, nie, jakby nie fascynuje was ta postać, nie, wiem, nie na przykład bardzo fascynował Sellers zawsze. Tak, najśmieszniejsze jest to, że, że po filmach, które się ogląda, po filmach z Sellersa, e, ludzie polubili tego aktora, a Oglądając rzeczy i śmierć, trudno z... polubić Tak, postać. rzeczywiście trudno polubić Celersa i ja myślę, to że to się, jest... trudny że to jest trudny człowiek, ty ty ty miał ty stary, nieudane tak, związki. Tak. Tak. Dziecinny, chimeryczny, nieprzewidywalny, złośliwy. Te bardzo taki... No, no rzeczywiście, bardzo taka rzeczywiście złożona postać. I to nie, nie tylko przez to, jak, jak bardzo fantastycznie sportretował go E, raz, jeżeli, tylko, jesteście samą, spontanicznie, samą, samą jeżeli jesteście spontaniczni albo złośliwi, to będzie ten film do was przemawiał. przemawiał tak. No dobrze, no w każdym razie na pewno polecamy. Może parę słów o reżyserze Steven Hopkins. Ok. Steven Hopkins to reżyser, który, którego powinniście kojarzyć z takich filmów jak e, Predator Dwójka jak Eksplozja mm -hmm. z, z Tommy Lee Johnson jak serial 24 godziny. Tak, no nie, nie, nie przez przypadek powiedziałem to na samym początku. Tak, Cały czas tak. nam się przewijają różne rzeczy. Tutaj. Najśmieszniejsze, to co mnie najbardziej zaskoczyło, to e, ministeria na podstawie filmu Traffic. Mm -hmm. Też tutaj brał udział. E, Duch Mrok Duchy Rock, Mrok. Z Michaelem Douglasem, tak. I jeszcze bardzo, znaczy w każdym razie bardzo utalentowany reżyser. Um, Naprawdę, tak? To są takie tytuły, które sprawiają, że... Dlaczego? Ja bardzo mi się podobał Predator 2, wypraszam sobie. Aha, no dobra, no masz. <grym> Lost in Space to... też ci się podobał? Tak, Lost in Space to, to jest głęboki film. No, Świetna dobrze. rola tego, kto tam, Garego Oldmana. Naprawdę. No, mm, po tym filmie tak. go chyba przestań go tak. Tak, Nie, przestań go, tak. go <grym> po, po tym filmie. Ja, w każdym razie, e, podsumowując, ja myślę, że... czy Ja spokojnie mogę dać piątkę. I to nawet pełną. Nie, nie znalazłem w tym filmie nic takiego, co by jakby przysłoniło to, że, że, on, że on próbuje podnieść jakiś taki fajny naprawdę temat. I próbuje wykorzystać ten, ten, ten motyw, tą postać Sellersa w taki najbardziej pełny sposób. I ja myślę, że to jest, że to jest dla mnie piątka. To jest naprawdę film tak, warty tak, tak obejrzenia. Ja dla mnie... Znaczy ja, ja wiem, wiem za co to tutaj jest piątka, ale mm. za to nie, da, nie, nie, nie dam nie. piątki. Dla mnie to jest czwórka. Tak? O, największa rozbieżność w historii celuloidów. Powinienem tutaj wrzucić takie bębny. Jasne, jasna. No. E, zobaczymy, czy, czy się uda. Dobrze, postaram się. Dobrze. No. E, ja powiem, że to jest czwórka, i powiem może, że oczekam na następny film tej samej ekipy. Mm. Dlatego, że... Tylko dlatego dajesz czwórkę. Nie, znaczy czwórka daje dlatego, że ten film jest dobry, ale do mnie to nie, jest mój, to nie będzie mój ulubiony film. Jak, jakby ten film, jakby miał dać postawić piątkę temu filmowi, to znaczy, że to byłby mój ulubiony film. Okay. Jeden z moich ulubionych, a to nieprawda. Okay. Ja ci powiem, że ekipa, która brała udział przy realizacji życia i śmierci Petera Sellersa, została doceniona ten trud, który włożyła w ten film i robią następne. Ich trud został dostaniony przez Roberta Tomekisa mhm. i Joela Silvera. Mhm, no dobry zespół. Dwóch bardzo znanych producentów, mhm. a bodajże Silver z, z, z Zabójczej tak? mówię? Tak, Chyba tak. tak z czegoś jeszcze. Ja chciałem być... odczekać, przepraszam, jakby, przepraszam ci przerwę, chciałem odczekać, bo przed chwilą zobaczyłem w IMDB, że przyjęcie z 77 do 68. tak jakby ktoś się czepia. Tak, no. <coughs> I oni zawierzyli ekipę, która realizowała Peter Selle'a Życie i Śmierć. Zostali wzięci ten sam reżyser, czyli Steven Hopkins, czyli sami scenarzyści, e, zdjęcia i wzięli aktorkę Hillary Swank do filmu o nazwie e, Ripping. Mhm. Ripping opowiada o kobiecie, która straciła wiarę i jeździ po świecie, żeby, e, po świecie, żeby sprawdzać, e, czy cuda się zdarzają. Znaczy, wiesz, coś takiego jak trzeci cud. Tak. Pamiętasz? No Okej, okay, pamiętam. Że... Tak, tak. To... tak. Z, z Banderasem, Dobrze myślę? Nie, to nie to. Nie, nie. A wiem, wiem, wiem. Już, już, już wiem, już wiem. Już wiem. Zadam Harrisem. Zadam Harrisem. Już wiem. Tak, tak. Chodziło e, na, na te same. Ten był film Holland. Tak, tak, tak, tak. To był Mhm, mhm. Stephen Steven tak, tam bardzo ładny, Musisz musi po prostu zatuszować, że tą wpadkę. się. Okay. opowieść o kobiecie z małego miasteczka, która próbuje dowieść fałszerstwa, opowieści o ponadnaturalnych zdolnościach hmm. jakiegoś chłopca. Okej, okay, to ciekawe, ciek ciekawa końcówka. No dobrze, ja piątka, Piotrek czwórka. Dzisiaj kończymy znowu jakimś takim bardziej me, na, melancholino-nastrojowym kawałkiem. I zanim jeszcze się pożegnamy, powiem tylko, że 21 stycznia o godzinie 23.20 20 w AGBO możecie obejrzeć Peter Sellers Życie i śmierć. Właśnie. I pierwszy raz tak naprawdę wam się przydaliśmy do czegoś. <laughs> <laughs> Martin Hetzberg, Ocean is Near, też znowu taki cieplutki, przyjemny kawałeczek. Zobaczymy się jakoś w przyszłym tygodniu. Znaczy nie zobaczymy się, usłyszymy się, bo zobaczycie nas właśnie tak jak zwykle zawsze. Na stronie cellulite.com. Żegnają się z Wami okrza. I kartę. Na razie, trzymajcie się.